Księga Mosjasza, rozdział ósmy. Amon naucza lud Limchiego. Dowiaduje się o dwudziestu czterech płytach Jeredów. Starożytne zapisy mogą być tłumaczone przez widzących. Widzący jest znaczniejszy od proroka. Gdy król Limchi skończył przemawiać do swego ludu, Albowiem mówił im o wielu rzeczach, z których tylko niektóre zapisałem w tej księdze i powiedział im wszystko o ich braciach w kraju Zarachembla, zarządził, aby Amon stanął przed nimi i opowiedział im szczegółowo wszystko, co nastąpiło pośród ich braci od czasu odejścia z kraju Zenifa do czasu, gdy on sam wyruszył z kraju. I Amon przytoczył im także ostatnie słowa króla Benjamina, których ich nauczał i wytłumaczył je ludowi króla Limchiego, aby mogli zrozumieć wszystko, co powiedział. I gdy dokonał tego wszystkiego, król Limchi zarządził, aby się rozeszli i powrócili każdy do swego domu. I stało się, że nakazał, aby płyty, zawierające kroniki jego ludu od czasu, gdy opuścili kraj zarahemla, zostały przyniesione Amonowi, aby je przeczytał. I gdy Amon przeczytał kroniki, Król zapytał, czy może tłumaczyć z obcych języków i Amon odpowiedział mu, że nie. I król powiedział mu, bolejąc nad zgnębieniem mego ludu, rozkazałem, aby 43 mężczyzn spośród naszego ludu podjęło wędrówkę w puszczę w celu odszukania kraju zarachembla, abyśmy mogli zwrócić się do naszych braci z prośbą o wyzwolenie nas z niewoli. I zagubili się oni w puszczy, wędrując przez wiele dni i pomimo swych usilnych starań nie znaleźli kraju Zarachemla, lecz powrócili do nas. I wędrując pośród wielu jezior odkryli kraj usłany kośćmi ludzi i zwierząt oraz ruinami różnych budynków, kraj zamieszkany kiedyś przez lud liczny niczym zastępie Izraela. I jako dowód, że co powiedzieli było prawdą Przynieśli dwadzieścia cztery płyty Zapełnione wyrytymi znakami A płyty te są ze szczerego złota Przynieśli także dużego rozmiaru pancerze Wykonane z mosiądzu i miedzi I są one w doskonałym stanie Przynieśli też miecze Których rękojeści rozpadły się A ostrza przeżarła rdza I nie ma nikogo w naszym kraju Kto byłby w stanie przetłumaczyć z tego języka Znaki wyryte na płytach Dlatego zapytałem Cię, czy możesz tłumaczyć? I zadam Ci drugie pytanie. Czy znasz kogoś, kto może tłumaczyć? Albowiem pragnę, aby zapisy te zostały przetłumaczone na nasz język, gdyż być może dowiemy się z nich o ocalałej resztce ludu, który został zgładzony, a do którego należą te zapisy, i może dowiemy się przez nie o ludziach, którzy zostali zgładzeni. Pragnę bowiem poznać przyczynę ich zagłady. Wtedy Amon powiedział mu – Mogę powiedzieć Ci, królu, o człowieku, który będzie mógł przetłumaczyć ten zapis, gdyż posiada on przedmioty, przez które może patrzeć na jakikolwiek zapis ze starożytnych czasów i tłumaczyć go. Jest to darem od Boga i przedmioty te są zwane interpretorami i nikt nie może w nie patrzeć, jeśli nie jest mu to przykazane, aby nie zobaczył czegoś, czego nie powinien widzieć i zginął i komukolwiek przykazane jest patrzenie w nie, nazwany jest widzącym. Oto król ludu w kraju Zarahemla jest człowiekiem, któremu zostało przykazane czynienie tego i który ma ten wielki dar od Boga. I król powiedział, że widzący jest więc znaczniejszy niż prorok. I Amon odpowiedział, że widzący jest objawicielem i prorokiem I żaden człowiek nie może mieć większości daru Chyba, żeby posiadł wszechmoc Boga Której żaden człowiek nie może posiąść Mimo to człowiek może mieć wielką moc daną mu przez Boga Widzący mogą wiedzieć o tym, co nastąpiło A także o tym, co ma nastąpić Przez nich wszystko zostanie objawione Tajemne sprawy zostaną wyjawione, a ukryte, wydobyte na światło i, co nie jest wiadome, zostanie przez nich obwieszczone, także to, co w żaden inny sposób nie mogłoby być poznane. I tak Bóg zapewnił sposób, w jaki człowiek poprzez wiarę może dokonywać wielkich cudów. Widzący przynosi więc wielką korzyść swoim bliźnim. I gdy Amon skończył mówić, Król radował się niezmiernie i dziękował Bogu, mówiąc Jestem pewien, że płyty te zawierają wielką tajemnicę, a interpretory zostały przygotowane do wyjawiania wszelkich podobnych tajemnic ludziom. Jak zadziwiające są dzieła Pana! Jak bardzo cierpliwy jest On ze swym ludem! Jak pełne zaślepienia i ograniczone jest rozumowanie ludzi, gdyż nie pragną zdobyć mądrości, ani nie pragną kierować się mądrością! Są oni niczym stado owiec, które umyka od pasterza i gdy rozprasza się jest ścigane i pożerane przez drapieżne zwierzęta.